Wibracja 101 płynne z łatwością. Codzienny trening duchowy polega na odszukaniu równowagi pomiędzy ofiarowaniem a otrzymywaniem. Pomaga też znaleźć bezpieczny grunt między wysiłkiem a prostotą, ponieważ zbyt duży trud oznacza, że sam sobie stoisz na przeszkodzie, a jego brak sprawi, że przegapisz to, za czym podążasz. Prostota i płynność są właśnie takim bezpiecznym gruntem. Wibracja na dziś. Poruszam się płynnie i bez trudu. Fala dobrobytu obmywa moje życie. Jestem otwarty na wszystkie poziomy przewodnictwa i rozkwitu. świat wspiera mnie na każdym kroku. Podziel się wibracją, daję się ponieść fali i dzielę się moim światłem.